Rozdział drugi. Odkupienie następuje przez świętego Mesjasza. Ludziom dana jest swoboda działania. Upadek Adama potrzebny, aby ludzie mogli przyjść na świat. Ludzie mogą wybrać wolność i życie wieczne. A teraz, Jakubie, zwracam się do Ciebie. Jesteś moim pierwszym synem, urodzonym w dniach moich cierpień na pustyni i w swoim dzieciństwie, Doświadczyłeś wielu trudów i dużo smutku z powodu szorstkości Twoich braci. Jednakże, Jakubie, pierwszy z moich synów urodzonych na pustyni, znasz majestat Boga i uświęci On Twoje cierpienia, że wyjdą one na Twoją korzyść. Twoja dusza będzie błogosławiona. Będziesz mieszkał bezpiecznie ze swoim bratem, Nefim i poświęcisz swe dni służbie Twojemu Bogu. Wiem, że zostaniesz odkupiony z racji sprawiedliwości Twojego Odkupiciela, albowiem widziałeś, że przyjdzie On w pełni czasów, by przynieść zbawienie ludziom. W swej młodości ujrzałeś Jego chwałę. Jesteś więc błogosławiony, nawet jak Ci, którym będzie On służył za życia na ziemi, bowiem Duch jest ten sam wczoraj, dzisiaj i zawsze. I sposób podniesienia człowieka z upadku jest przygotowany. I zbawienie jest darem. I ludzie są dostatecznie pouczeni, aby odróżnić dobro od zła. Oto zostało im dane prawo. Według tego prawa żaden człowiek nie jest usprawiedliwiony. To znaczy, że według prawa ludzie pozostają odsunięci od Boga. Oto według doczesnego prawa zostali odsunięci, a według duchowego prawa umierają względem tego, co dobre stając się nieszczęśliwi na zawsze. Dlatego następuje odkupienie przez świętego Mesjasza, który jest pełen łaski i prawdy. Oto poświęca On siebie jako ofiarę za grzech, aby zaspokoić wymagania prawa wobec tych wszystkich, którzy mają skruszone serce i są pokornego ducha i wobec nikogo innego wymagania tego prawa nie mogą być zaspokojone. Jak ważne jest więc, Uświadomienie tego mieszkańcom ziemi, aby wiedzieli, że człowiek będzie mógł przebywać w obecności Boga tylko dzięki zasługom miłosierdziu i łasce Świętego Mesjasza, który poświęca swe życie jako śmiertelne i podejmuje je ponownie mocą swego ducha, aby doprowadzić do zmartwychwstania umarłych, będąc pierwszym, który zmartwychwstanie. Jest on więc pierwszym z plonu Boga. I wstawi się za wszystkimi ludźmi, że ci, którzy w Niego wierzą, zostaną zbawieni I ze względu na Jego wstawiennictwo wszyscy ludzie przyjdą do Boga I staną w Jego obecności, aby być przez Niego sądzeni według Jego prawdy i świętości Dlatego wymagania prawa dane przez świętego Boga zostaną zaspokojone przez wyznaczoną prawem karę stanowiącą przeciwieństwo szczęścia wyznaczonego dla spełnienia celów zadośćuczynienia. Oto trzeba, aby wszystko miało swoje przeciwieństwo. Gdyby było inaczej, mój pierwszy syn urodzony na pustyni sprawiedliwość nie mogłaby istnieć ani nieszczęście ani świętość, ani żałość grzesznika, ani dobro, ani zło. Wszystko byłoby jedno i to samo, i co Bóg stworzył, pozostałoby bezwładne, nie mając ani życia, ani nie będąc martwe, nie będąc śmiertelne, ani nieśmiertelne, nie doznając ani szczęścia, ani nieszczęścia, wrażliwości czy znieczulenia. Wszystko byłoby więc stworzone na nic i praca stworzenia nie miałaby celu. Byłoby to przeciwne mądrości Boga i Jego wiecznym celom, Jego mocy, miłosierdziu i sprawiedliwości. I jeśli powiecie, że nie ma Jego prawa, powiecie także, że nie ma grzechu. I jeśli powiecie, że nie ma grzechu, powiecie także, że nie ma prawości. I jeśli nie byłoby prawości, nie byłoby szczęścia. Jeśli nie byłoby ani prawości, ani szczęścia, nie byłoby ani kary, ani nieszczęścia. I jeśli ich nie ma, Bóg nie istnieje. Jeśli Bóg nie istnieje, nie istniejemy ani my, ani Ziemia, bo nie mogłoby wtedy nastąpić stworzenie tego, co oddziałuje i tego, co podlega oddziaływaniu. Nie byłoby więc niczego. Oto mówię wam o tym, moi synowie, dla waszego dobra, abyście o tym wiedzieli, albowiem Bóg żyje i stworzył wszystko, zarówno niebiosa, jak i ziemię oraz wszystko, co w nich jest, wszystko, co oddziałuje i wszystko, co podlega oddziaływaniu. I aby spełniły się Jego wieczne cele w przeznaczeniu człowieka, gdy stworzył naszych pierwszych rodziców, zwierzęta żyjące na ziemi i ptactwo, Innymi słowy, gdy dokonał stworzenia wszystkiego, konieczne było przeciwieństwo, nawet zakazany owoc, w przeciwieństwie do owocu drzewa życia, jeden z nich gorzki, drugi słodki. A więc Pan Bóg dał człowiekowi swobodę działania, albowiem człowiek nie mógł mieć swobody działania, jeśli nie był nęcony przez jedno i drugie. I ja, Lehi, na podstawie tego, co przeczytałem, i co jest zapisane, wiem, że anioł Boga został wypędzony z nieba i stał się diabłem, dążąc do tego, co jest złem według Boga. I ponieważ został wypędzony z nieba i stał się nieszczęsnym na zawsze, pragnie on także nieszczęścia całego rodu ludzkiego. Dlatego ten stary wąż, czyli diabeł, który jest ojcem wszystkich kłamstw, powiedział do Ewy, Zjedźcie zakazany owoc, a nie umrzecie, lecz będziecie jak Bóg wiedzieć co dobre, a co złe. I gdy Adam i Ewa zjedli zakazany owoc, zostali wypędzeni z ogrodu w Edenie, aby uprawiali ziemię. I mieli oni dzieci, rodzinę całej ziemi. I Bóg pozwolił ludziom żyć jeszcze dłużej, aby mogli się nawrócić podczas tego życia, a więc ich doczesny stan stał się stanem próby i ich życie było przedłużone ze względu na przykazania, które Pan Bóg dał ludziom. Albowiem dał on przykazanie, że wszyscy ludzie mają się nawrócić i wyjawił im, że są zgubieni przez wykroczenia pierwszych rodziców. Jeśli Adam nie popełniłby wykroczenia, nie upadłby, lecz pozostał w ogrodzie w Edenie i wszystko, co zostało stworzone, musiałoby pozostać w takim samym stanie, w jakim zostało stworzone i Adam i Ewa musieliby pozostać w tym stanie na zawsze, bez końca. Nie mieliby dzieci, pozostaliby więc w niewinności, nie odczuwając radości, gdyż nie znaliby nieszczęścia, nie czyniąc nic dobrego, albowiem nie znaliby grzechu. Ale wszystko stało się według mądrości Tego, który wie wszystko – Upadek Adama nastąpił, aby ludzie mogli przyjść na świat i ludzie przychodzą na świat, aby mogli osiągnąć szczęście. I gdy wypełni się czas, Mesjasz przyjdzie wykupić ludzi z upadku. I ponieważ zostaną oni wykupieni z upadku, staną się wolni na zawsze, odróżniając dobro od zła, aby sami działali, a nie żeby podlegali działaniu z wyjątkiem podniesienia kary wyznaczonej przez prawo w wielki i ostatni dzień według przykazań, które dał Bóg podczas życia na ziemi wolno więc ludziom postępować jak chcą i wszystko jest im dane co jest pożyteczne dla człowieka wolno im wybrać wolność i życie wieczne dzięki wielkiemu wstawiennictwu za wszystkich ludzi mogą też wybrać niewolę i śmierć według niewoli i władzy diabła które dąży do tego, aby wszyscy ludzie byli tak samo jak on, nieszczęśliwi. Moi synowie, pragnę, abyście zważali na wielkiego orędownika, przestrzegali jego przykazań, byli wierni jego słowom i wybrali życie wieczne zgodnie z wolą jego świętego ducha, abyście. Nie wybrali wiecznej śmierci Ulegając pragnieniom ciała I zła, które w nim jest A co daje władzę diabłu By sprowadzić was do piekła By mógł nad wami panować W swoim własnym królestwie Powiedziałem wam Wszystkim moi synowie Tych kilka słów W ostatnich dniach mojej doczesnej próby I w moim życiu Wybrałem jak powiedział prorok To co dobre I nie mam innego celu Poza wiecznym dobrem Waszych dusz. Amen.